Nie wiem. Pojedynczy patyk byle co złamie. W wiązce każdy jeden sobą jest silny. W górskim potoku jeden z drugim kamień nie spłynie, opierając się o inny. Ale gdy wściekle duje halny wicher, las zwarty na szczycie oporu szaniec legnie pokotem. Gdy samotne, ciche, jedno jedyne drzewo się ostanie. Kimże ja jestem? Bez związki patykiem, w niej jednym z wielu, czy samotnym drzewem, milczeniem, szeptem, spokojnie i krzykiem, łamie się, szumie, uginam, że nie wiem.